Infra prezentuje Obserwacje UFO w Polsce w 2012 roku Witam w nowym programie przygotowywanym przez serwis Infra Mowienka Okuśnierz, razem ze mną jest Piotr Cielewieś, witaj Piotrze Witam, postanowiliśmy przygotować program, który będzie opisywać yy relacje, które otrzymujemy od naszych czytelników i słuchaczy, które dotyczą właśnie obserwacji przede wszystkim UFO, ale nie tylko, bo zdarzają się też relacje, które czasem wykraczają poza pewne kategorie. No ale cóż, dzisiaj na początek byśmy chcieli przedstawić to, co otrzymaliśmy w roku 2012 i myślę, że w kolejnych programach będziemy przedstawiać też inne obserwacje, jakie do nas będą napływać w trakcie właśnie bieżącego roku ten program będzie poniekąd specjalny dlatego, że będziemy przedstawiać nie tylko krótkie opisy tych obserwacji, ale też to, co z nimi się dzieje, czyli gdzie trafiają i co z nimi dalej dlatego za chwilę przedstawimy y, opinie osób, które zajmowały się poszczególnymi przypadkami, a będą to opinie y, Arka Miazgi Adama Borowskiego i Arka Kocika, którzy z nami współpracują. Piotrze, jakbyś mógł w krótkich słowach powiedzieć, o czym za chwilę będą panowie właśnie mówić. Dobrze, bardzo chętnie. Wiele osób nas pyta, co dalej dzieje się z relacjami UFO, które są do nas przesyłane. Dzieje się różnie. To znaczy, wszystko zależy od tego, jak wygląda ten przypadek i czy świadkowie są chętni do dalszej współpracy. Niestety, z racji tego, że obserwacje UFO rzadko pozostawiają po sobie materialne ślady, Jesteśmy właściwie ograniczeni do relacji naocznych świadków. Wiadomo, im więcej świadków, tym lepiej, dlatego że ta obserwacja może zostać przedstawiona prawda, w bardziej dokładnym świetle, możemy przedstawić analizę porównawczą, no, ale tak naprawdę duża część relacji dotyczy jakichś tam światów widzianych w nocy. My te relacje owszem analizujemy, natomiast mają one dla nas mniejszą wartość. Nie chodzi o to, że są mniej ważne, natomiast mają bardzo dużo potencjalnych wytłumaczeń. Znacznie ciekawsze są przypadki, kiedy świadek widzi ten obiekt z bliższej odległości lub w dzień. I wtedy jest w stanie powiedzieć, że no to, co zaobserwował, nie było na pewno konwencjonalnym pojazdem latającym. Oczywiście mm, wyjaśnienia mogą być różne. Najczęściej są to oczywiście lampiony, tak zwane. Inne częste wytłumaczenie to obserwacja samolotu. Niestety tak jest. Ale są też przypadki, kiedy yy, no, żadne yy, konwencjonalne yy, tutaj, yy, wyjaśnienia nie wchodzą w grę. I tu rodzi się pewien problem. No właśnie, to może na początek posłuchajmy tego, co przygotował dla nas Arek Miazga na temat przypadku z Sopotu. Witam wszystkich. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Wam o dwóch zdarzeniach, jakie miały miejsce m.in. W, w okolicach Sopotu, 23. lutego tego, tego ubiegłego roku. I nie tak dawno, jakie się rozegrały na terenie Rzeszowa, 8 kwietnia. Zacznę od pierwszego zdarzenia, jakie miało miejsce w okolicach Sopotu. Około godziny 21.30 osoba mieszkająca na obrzeżach Sopotu, oglądając telewizję, zauważyła, że telewizor dziwnie funkcjonuje. Zanik obrazu, takie standardowe właśnie efekty obrazowe. Oprócz tego odnotowała z zewnątrz wybiegający taki dziwny dźwięk, jak to ten pan określił, trących o siebie dwóch, dwa betony, coś takiego właśnie tego, tego typu. Na następnej chwili odwrócił się w kierunku północno-wschodnim. Ja tak właśnie tutaj sobie jeszcze patrzę z e-maila właśnie, bo wszystkiego jeszcze tutaj nie otrzymałem, ale o tym później powiem. Za oknem w odległości jakieś 100, może nawet było może więcej, sksił cygarokształtny obiekt o metalicznej strukturze, aż z tego obiektu emanowała taka barwa fioletowo żółta. Środek był na tyle przerażony, że no zwyczajnie stał około 30 sekund i stoprywał się to ze zdumieniem, tak ten obiekt stał nieruchomo w miejscu. Po 30 sekundach postanowił, przypomniał sobie, że ma aparat i postanowił ten obiekt fotografować. Ale gdy wrócił z tym aparatem, to nie no nie wiem to mogło być, kilkanaście sekund. Mogło to wszystko trwać, ani obiektu nie było, a telewizor i telefonia wróciła do porządku normalnego stanu. Także można powiedzieć, że było to takie oddziaływanie ze strony obiektu. No niestety, zdarzenie, które można zakwalifikować do bliskiego spotkania drugiego rodzaju jest o tyle ciekawe, że charakteryzuje się śladami pozostawionymi przez obiekt w otoczeniu. Tutaj w tym wypadku rzekomo, bo mówimy rzekomo dlatego, że świadek nie zgodził się na dalsze prace rejestracyjno-badawcze tam na miejscu zdarzenia, ani nawet na pełną dokumentację tego przypadku. Rzekomo podobno drzewa, które rosły pod, pod obiektem, na którym on się znajdował, nosiły sobie przypalenia, ale to też jest no, niesprawdzona informacja, nie wiadomo czy to jest, jest opalenia były spowodowane właśnie tym obiektem, czy jakimś innym czynnikiem. Syn na drugi dzień sprawdzał to miejsce kompasem i z tego co ja się dowiedziałem z informacji, igno kompasu schylała się o 25 stopni od północy, także no ale też nie wiadomo, czy jest związane akurat z tym obiektem. A taka informacja była, dlatego tu odnotowuję. Niestety zdarzenie nie jest zbadane, udokumentowane należycie tak jakby to bym sobie tego życzył, ponieważ śladek raz sam do mnie się nie zgłosił, tylko poprzez swoją rodzinę, która. No wręcz go zmusiła do tego, żeby mi to opowiedział, opisał, bo on nie chciał za bardzo się z nikim tym dzielić. Dlatego wszelkie właśnie inne informacje no, niestety nie będą udostępnione z uwagi na to, że całkowicie sobie żądał anonimowość i, i dysponuje tylko informacjami takimi, że obieg faktycznie twił w bliskiej wygłości domu w około 30 sekund. Także Ciekawsze, ciekawsze wydarzenia um, miały miejsce 8 kwietnia, moim zdaniem przynajmniej ciekawsze, dlatego że znacznie więcej um, na ten temat możemy to wiedzieć, ponieważ 8 kwietnia 2012 roku w Rzeszowie pewne małżeństwo jadące z okolicy Baranówki w kierunku nowego miasta natknęło się na bardzo dziwny obiekt. Um, to było o godzinie 20.20. 20. Obiekt był o tyle dziwny, ponieważ miał kształt albo no, jeden ze świadków mówił, że są kształt bumerangu, drugi świadek który, że miał kształt no, takiego koła ciemnego z takimi trzema migającymi światłami. Sprawa jest dość rozwojowa. No, jeszcze w, tej, w tym momencie nie znam, nie znam wszystkich informacji, ponieważ jest w trakcie dokumentowania a tym bardziej napływają kolejne doniesienia, tak jak na przykład 11 kwietnia też otrzymałem sygnał od jednego mieszkańca, który obserwował właśnie w podobnej okolicy nad Baranówką przelot całkiem ciemnej, ciemnego kulistego obiektu, który się zatrzymywał cofał do tyłu, wykonywał takie nieskoordynowane ruchy. Także te, te zdarzenia będą dokumentowane no, jak tylko będzie czas i, i, i, i, i, i okazja, żeby tam właśnie podjechać. Arek przedstawił nam bardzo ciekawy przypadek, unikalny z tego względu, że obiekt pozostawił rzekomo po sobie jakieś tam materialne ślady. No jest problem w tym, że zastosowało się tu prawo ironii losu i niestety yy, świadek odmówił współpracy. Yy, oczywiście my możemy to odnotować jako kolejny incydent, natomiast nie ma to żadnego wiążącego charakteru. Szkoda, bo wszelkie relacje o materialnych śladach pozostawianych przez obiekty są bardzo ciekawe. Także te, które mówią nam o tym, że obiekty te wywierają jakiś wpływ na otoczenie, na świadków czy na sprzęty elektroniczne. My również otrzymaliśmy w tym roku bardzo ciekawą obserwację. Ona pochodzi z roku 1997. Co ciekawe, jej świadkami była para policjantów, którzy udawali się na interwencję. Działo się to w okolicach Dańca w latem, jak już powiedziałem, 1997 roku i przebiegało mniej więcej tak. Otóż policjanci jechali na interwencję do jakiejś wsi. W pewnym momencie jeden z nich zatrzymał się za potrzebą. Wtedy Zauważyli oni mm, dziwne światła. Po wykluczeniu wszelkich możliwości, że to na przykład światła dyskoteki czy e, jakieś tam lampy, okazało się, że te obiekty się poruszają. Na koniec znalazły się one, no, praktycznie w bezpośrednim sąsiedztwie obu policjantów. Podleciały do nich na odległość kilkunastu metrów zaledwie. No, nie były one zbyt duże. Wyglądały to jak dwie takie świetliste kule. Obaj panowie nie wiedzieli za bardzo, co robić z tym, z tym fantem. Nie odnotowali tego nigdzie. Natomiast ciekawe jest to, że obaj byli bardzo mocno tym faktem zdziwieni. Rzadko kiedy zdarza się tak, że my otrzymujemy relacje od policjantów lub pilotów lub innych przedstawicieli wojska, tudzież administracji rządowej. Dlatego, że u nas jest tak, że ludzie bardzo często boją się ośmieszenia, kiedy mówią o UFO. Bardzo dużo osób wykracza jakoś poza ten, poza ten schemat i, i osobiście przyznają się, czasami nawet występują w telewizji, podają swoje personelie, przyznają tak, widzieliśmy to i owo i wiemy, że to widzieliśmy. Nikt nie jest w stanie no w zasadzie zaprzeczyć naszym doniesieniom. I to jest właśnie ciekawe w, w, w niektórych relacjach o UFO. My możemy co prawda wysnuwać jakieś e, wnioski, e, podawać inne możliwe rozwiązania, natomiast w wielu przypadkach e, relacja świadka mimo, że jest jedynym dowodem w sprawie, musi zostać uszanowana. Dlatego, że nie możemy podważać e, czyjejś wiarygodności bez żadnych podstaw. Ale przejdźmy może do następnego, bardzo ciekawego przypadku. No właśnie, skoro mówiłeś o relacjach wojskowych, pilotów i tak dalej, to może posłuchajmy relacji, która dotyczy roku 1982, 1982, którą zajmował się Arek Kocik z Warmińsko-Mazurskiej Grupy Ufologicznej. Posłuchajmy. Cześć, mam na imię Arek, działam w Warmińsko-Mazurskiej Grupie Ufologicznej. Zajmujemy się badaniem przypadków obserwacji niezidentyfikowanych obiektów latających na terenie Warmii i Mazur. Współdziałamy z grupą Infra i właśnie z grupy Infra dostaliśmy taką dosyć ciekawą sprawę do zbadania sprzed lat. Sprawa miała, incydent czy obserwacja miała miejsce wiosną 1982 roku. Obserwatorem był żołnierz służby zasadniczej może przytoczę, jak on tą obserwację zanotował, przesyłając informacje do nas. Jako młody 19-letni chłopiec w latach 1982 wiosna do 1983 jesień odbywałem służbę wojskową w 6. powietrzno-desantowej e, dywizji e, w Krakowie przy ulicy Ułanu. Prawdopodobnie nie wiem dokładnie, e, co oznacza skrót 6 PDPD, PD. No, ale tak myślę. Pewnego, zdaje się, późnoletniego popołudnia w 1982 roku, będąc wraz z całą kompanią w drodze na stołówkę, zauważyłem wysoko na niebie dziwny, stojący w miejscu obiekt. Jako, że obserwacje prowadziłem w marszu, obiekt co jakiś czas znikał z mojego pola widzenia, będąc zasłonianym przez gałęzie stojących drzew. Pokazałem to coś idącemu obok mnie koledze i przez kilka kolejnych minut razem przyglądaliśmy się obiektowi. Obserwacje musieliśmy zakończyć, wchodząc do budynku stołówki. Po zakończonym obiedzie obiektu już nie zauważyłem. Obiekt składał się na pewno z trzech części. Były to różnokolorowe, zetknięte ze sobą kwadratowe fragmenty. Kolorów dokładnie nie pamiętam, ale zapamiętałem, że były to trzy różne kolory, bardzo jasne i ostre. Obiekt wisiał w miejscu, nie obracał się, nie przesuwał. Jego odległość od ziemi oceniłem wtedy na 1000-1300 metrów, a wielkość na odpowiadającą samochodowi dostawczemu. Pogoda w dniu obserwacji była bardzo słoneczna, było ciepło i bezwiecznie. Obiekt widziałem na tle czystego nieba. Oprócz kolegi, który szedł wtedy obok mnie, nikt inny tego obiektu nie widział. Przynajmniej nie dotarły mnie informacji na ten temat. Jednostka była dosyć duża i słabo się znało kolegów z innych pododdziałów. Później, już na kompanii, opowiadałem o tym innemu koledze, ale rozmowa nie wniosła nic innego do sprawy. Przełożonych o obserwacji nie informowałem. I e, świadek zamieścił dwa rysunki. Jeden właśnie stykających się kolorowych, e, kwadratowych e, pól e, w kolorze żółtym, czerwonym i e, niebieskim. Oraz drugi rysunek, gdzie właśnie w koronach drzew ten obiekt się pokazał i tu go zaznaczył. Oprócz tego świadek przesłał mapę tego zdarzenia ściągniętą z gogli i naniósł na niej miejsce, gdzie była obserwacja dokonana, z którego miejsca i nad jakim terenem. No i to jest dosyć ciekawa obserwacja, dlatego że pan Marek opisuje tak się, tak, tak mówi o sobie. Od młodych lat interesuje się lotnictwem. Pasją to zaraził mnie mój tata, który był żołnierzem zawodowym w służbie meteo. Ojciec często zabierał mnie na lotniska, najpierw w Goleniowie, a później w Krakowie Balice. Od młodych lat byłem obyty z balonami meteo, samolotami różnych, różnego typu. Często z ojcem w trakcie jego służbowych zajęć wypuszczaliśmy balony, sondy do pomiaru prędkości wiatru na wyższych wysokościach. W pierwszych latach szkoły podstawowej, jak chyba większość podobnych pasjonatów, zaczynałem od budowy latawców. Zapisałem się też do harcerskiej modelarni lotniczej. W związku z tym kilka razy byłem na zawodach latawców, na których dobrze przyglądałem się modelom skrzynkowym. Szybko jednak pojawiły się modele szybowców, silnikowe modele na uwięzi. Przez całe życie chodzę z głową zadartą do góry i obserwuję wszystko to, co znajduje się na niebie. Z racji swoich zainteresowań wybrałem też rodzaj służby wojskowej, a później skoki w areoklubie. Obecnie czynnie uprawiam paralotniarstwo. I pobieżna analiza w wykonaniu właśnie świata. Analizując to, co widziałem, pomyślałem, że jest to być może latawiec skrzynkowy. Jednak w zasadzie od razu wykluczam taką możliwość, gdyż dzień był bezwieczny, obiekt wydawał się wisieć bardzo stabilnie, a jego rozmiary i odległość od ziemi wykluczały takie wyjaśnienie zjawiska. Poza tym w tym czasie kolory wydawały się bardzo niezwykłe. No tutaj ode mnie parę słów. Mianowicie obiekt ukazał się nad lotniskiem. Jednostka sąsiadowała bardzo blisko lotniska, a ukazał się od na, na, nad miejscem, w którym dokonuje się ustawień sprzętu nawigacyjnego. Widać tam wyraźnie zaznaczone koło i, być mo, i prawdopodobnie, według mnie, według mojej oceny, był to jednak latawiec skrzynkowy. Jeśli chodzi o kolory, Kolor żółty, czerwony i niebieski były kolorami, właśnie takie fluorescencyjne, były, były dostępnymi kolorami, jeżeli ktoś miał wejścia wówczas do farb, którymi malowano znaki drogowe. One są, wiadomo, lekko takie zawsze odbijające światło i bardzo dobrze widoczne. Godzina prawdopodobnie musiała być około godziny 15, dlatego że zaczynają się wówczas obiady na stołówkach wojskowych i prawdopodobnie taką godzinę należałoby przyjąć. Tutaj e, świadek mówi o tym, że było bezwiecznie, natomiast e, nie bierze pod uwagę tego, że owszem jednostka jest otoczona, plac po którym e, prawdopodobnie szedł jest otoczony drzewami i wysokimi budynkami. Natomiast całkiem inna pogoda jest na płaskim terenie właśnie lotniska, gdzie bardzo, bardzo mocno działa termika, gdzie właśnie rozgrzane powietrze od ziemi wędruje do góry i stabilnie potrafi unosić naprawdę duży obiekt. Teraz wielkość obiektu. No prawdopodobnie był to jednak latawiec skrzynkowy. Latawce to mogą być bardzo duże, sąsiedztwo jednostek wojskowych, raczej wskazuje na to, że jest to, mógł być to. Latawiec skrzynkowy robiony na cele, na, jako cel dla ćwiczeń Wojsk Obrony Takie latawce wiem, że były, były robione. Miałem no, nie tyle styczność, to po prostu wiem o tym, że, że, że, że w ten sposób robiono, dlatego, że w latach osiemdziesiątych w zasadzie wszystkie rzeczy unoszące się do góry podlegały bardzo ścisłej kontroli i o ile to było możliwe, nie dopuszczano do, tak, do jakichkolwiek lotów. A tutaj właśnie latawiec skrzynkowy na, na, mógł być takim właśnie, powód jego, jego zbudowania mógł być taki, albo po prostu zwykły modelarski, jak to zwykle bywa, zbudujmy coś dużego. Świadek ten, Opisuje też inne zdarzenie, jakie miało miejsce dużo, dużo później, w latach już 90., gdzie będąc w domu, widział przylatu... w Krakowie widział przylatujący obiekt, który składał się z dwóch świateł, które były ustawione jeden nad drugim. No, to raczej wyklucza wszelkie samoloty, no bo one tak w ten sposób nie latają. Świadek, wspominając o tej sprawie, mówił, że nie słyszał dźwięku, ale dźwięk może być spowodowany właśnie kierunkiem wiatru. Jeżeli wiatr wieje od nas w stronę obiektu, a dźwięk nie jest bardzo głośny, jest, jest, taka, jest takie prawdopodobieństwo, że po prostu nie będziemy słyszeli tego silników używaniu. Do czego zmierzam? Prawdopodobnie według mnie mogła to być motolotnia, one zwykle latając w warunkach nocnych, a ta obserwacja miała miejsce w lipcu, są oświetlone z jednej strony światłem, w zasięgu, tak by oświetlić pilotowi kokpit, ten który tam ma, i światło, to światło odbija się od płatowca i po prostu daje to efekt dwóch punktów światła. Ta obserwacja jednak wymaga dodatkowych ustaleń, jesteśmy w kontakcie z światłem obserwacji, i po prostu czekamy na szczegółowe informacje dotyczące tego drugiego obiektu. Całość raportu mojego w tej sprawie będzie prawdopodobnie dostępna na stronie info.org.pl. Są też zamieszczone zdjęcia z latawcami skrzynkowymi, właśnie mniej więcej tak jak to, to jest robione. No i po prostu no, w, ocenie, w ocenie czytających to poddaje to pod analizę dla czytających to po prostu czy takie wytłumaczenie jest prawdopodobne Tak, w pewien sposób Arek rozwiązał zagadkę tej obserwacji szczegóły możecie Państwo znaleźć na naszym forum, gdzie zostanie umieszczony raport dotyczący właśnie tego zdarzenia ale też mamy dużo świeższe informacje, na przykład to, co otrzymaliśmy z Wrocławia dotyczące wydarzeń z lutego 2012 roku. Jedna z ciekawszych obserwacji, jaka dotarła do nas w pierwszym kwartale tego roku, miała miejsce we Wrocławiu na ulicy Tańskiego. Z okna mieszkania pan Stefan F. obserwował przelot dziwnego obiektu, który przypominał latającą kulę, dość dużą, za którą ciągnął się, jak podkreślił świadek, ogon. Świadek dodał, że na powierzchni obiektu były widoczne takie żółto-czerwone plamy. No i co my mamy zrobić z tym fantem? Czy był to jakiś chiński lampian? No trudno, mm, trudno powiedzieć, dlatego że jeżeli uwierzyć w relację świadka, no to rozciągały się za nim jakieś e, dziwne, e, ogniste e, nitki, e, czy jak to określił pan Stefan warkocz. I sprawa no na chwilę obecną jest jeszcze w trakcie wyjaśnienia, Przypomnijmy może, że chińskie lampiony to są obiekty, które bardzo często są brane za ufo. Często świadkowie nadoburzają się, kiedy my im mówimy, że widzieli najprawdopodobniej lampiony, mówiąc, że a, oni wiedzą co widzieli, wiedzą, że to było niewyjaśnione. No niestety nie, dlatego że ludzie jednak nie są przyzwyczajeni do dziwnych widoków na niebie. Każdy yy, bardziej nietypowy obiekt od razu zwraca ludzką uwagę, pojawia się jakiś tam moment zaskoczenia, no ale w bardzo, bardzo wielu przypadkach yy, udało się nam sprawę daną wyjaśnić. Wiemy jeszcze, że w tym roku w Puławach zaobserwowano inny bardzo ciekawy obiekt. Opowie o tym Adam Borowski. Witam, z tej strony Adam. W marcu otrzymaliśmy zgłoszenie na temat obserwacji obiektu w Puławach. Formacja składająca się z trzech trójkątów. Świadek zadzwonił do mnie i było słychać w głosie, że naprawdę coś przeżył. To było ewidentne w sposobie jego mowy, w sposobie zwrotów, jakich używał. Stwierdził, że widział te obiekty i nie tylko on. Niestety nie miał możliwości zarejestrowania tego w żaden sposób. Stwierdził, że innym świadkiem, drugim świadkiem była jego żona i też osoby z pracy, ale no nie, ma, nie miał do nich dostępu. Zaznaczając, stwierdził też, że zdaje sobie sprawę, że na niewiele to się zda, ale powiedział, że takie obserwacje zdarzały się już wcześniej i być może coś jest na rzeczy, bo naprawdę było słychać, że, że coś nim ruszyło. Tak, to było słychać. Stwierdził też, że w lesie koło Puław coś miało mieć, mieć miejsce według niego, ale nie miał więcej szczegółów, nie był w stanie podać. No więc tak jak mówię, na pewno ciekawe od strony tego, co ten człowiek miał do powiedzenia, jest to osoba otwarta na dalszą współpracę. Jeżeli coś by zaistniało, co wskazuje na dalszy rozwój wydarzeń, to jak najbardziej da on nam znać. Ale póki co stanęło na tym, że wiemy, że coś tam się dzieje, ale bez konkretów. No, tak to można ująć. Moim zdaniem on wierzył, że coś tam było, na pewno. Tego typu obserwacje przypominają często chińskie lampiony, jednak sam świadek stwierdził, że absolutnie to wyklucza, gdyż trajektoria lotu i dystans absolutnie według niego świadczyły o czymś innym, wręcz zaznaczył, że była to jakaś inteligentna siła. Więc widać było, że świadek jest przygotowany i i bardzo chętny do rozmowy. To też jest dosyć, bym powiedział, rzadkie zjawisko, dlatego że naprawdę świadek był bardzo chętny do rozmowy i wyraził chęć dalszej współpracy. Na ogół jest tak, że jednak, moim zdaniem, nie ma aż tak wielkiego poziomu ekscytacji jak tutaj. A tutaj, moim zdaniem, to przemawia za tym, że coś tam, coś tam się wydarzyło i warto ten przypadek śledzić dalej, jeżeli y, oczywiście dalszy ciąg będzie, bo tego nie wiemy, ale... Miejmy nadzieję, że coś dalej nastąpi. No i właśnie, Piotrze, czy byś mógł jakoś podsumować to, co do tej pory otrzymaliśmy? Oczywiście tych przypadków było dużo więcej. Możecie Państwo znaleźć na naszej stronie w tabeli obserwacji UFO 2012 roku, którą można znaleźć na stronie głównej Infra, jak też i na naszym forum. Cały czas nadal zbieramy kolejne doniesienia i będziemy nimi się zajmować. Niektóre są bardzo ciekawe, tak jak powiedziałem na początku, niektóre w zasadzie nie dotyczą obserwacji UFO, bo na przykład otrzymaliśmy bardzo interesujące zgłoszenie z okolic Szczecina, kiedy to pewna pani napisała nam o tym, że doświadczyła swego rodzaju przeniesienia w czasie. Tym przypadkiem będzie zajmować się Marek Sęk z portalu Paranormalium.pl. Zobaczymy co z tego wyniknie, a podobne właśnie historie znajdują się na naszym forum. Zachęcamy do czytania. Piotrze, co myślisz o przypadku tym szczecińskim? No warto tutaj dodać, że yy, brzmi to dla niektórych wręcz absurdalnie, ale tutaj mieliśmy do czynienia z kilkoma świadkami, którzy twierdzili, że nagle przechodząc przez pewien odcinek zostali jakby cofnięci do miejsca, w którym się wcześniej znajdowali. Była to czteroosobowa rodzina. No nie wiem, jak do tego podchodzić, szczerze mówiąc. Takie przypadki no, nie występują tak rzadko, ale są bardzo trudne w interpretacji, bo poruszamy się tu po jakichś obrzeżach fizyki, to po bardzo, bardzo wątpliwych założeniach i no nie wiem, warto zastanowić się nad głębią tych doświadczeń. Myślę, że jesteśmy jeszcze bardzo daleko od wyjaśnień jakichś naukowych. To, co powiedział Adam, jest również bardzo ważne dlatego, że podobnych przypadków, kiedy świadkowie obserwują przelot jakiegoś dziwnego obiektu, takiego jakby zakamuflowanego, było znacznie więcej. Myśmy kilka lat temu otrzymali przypadek z Sandomierza, którym zajmował się nasz kolega Marcin Potek, a całkiem niedawno z Arhus w Danii. Oba te przypadki obejmowały przelot właśnie jakiegoś niezidentyfikowanego obiektu. Pojawiają się przypuszczenie, że to raczej jest coś bardzo, bardzo wojskowego i coś bardzo tajnego. No oczywiście pojawiają się od razu wątpliwości, czy takie obiekty powinny być testowane nad zamieszkałymi rejonami, gdzie ktoś może je zauważyć, ale to jest zupełnie inna sprawa. Dodajmy może jeszcze, że w ciągu dwóch ostatnich lat udało nam się zebrać w sumie ponad 200 obserwacji UFO, różnego rodzaju. Mówiąc o obserwacjach UFO, mówimy o obiektach, które nie zostały zidentyfikowane przez obserwatorów. Natomiast w rzeczywistości wiele z tych spraw udało się potem w ten czy inny sposób wyjaśnić. Nie dysponuję na chwilę obecną szacunkowymi danymi, ile z tego jest przypadków niewyjaśnionych. No podejrzewam, że sprawdzi się tutaj ufologiczna reguła, że to jest od pięciu do kilkunastu procent przypadków. Na koniec wspomnę jeszcze o tym, że te przypadki, które tutaj przedstawiliśmy, obejmują to, co otrzymaliśmy w pierwszym kwartale tego roku. Podobna audycja mam nadzieję powstanie gdzieś w okolicach września, kiedy podsumujemy przypadki z drugiego kwartału. Warto jeszcze wspomnieć o tym, że w chwili kiedy nagrywaliśmy ten program Arek Miazga otrzymał bardzo ciekawe zgłoszenie obserwacji dziwnego obiektu tam w, na obszarze, gdzie, gdzie aktywnie działa, czyli na Podkarpaciu, w okolicach Rzeszowa, Robczyc. Czekamy na jakieś relacje w tej sprawie. Mam nadzieję, że uda nam się przedstawić ten przypadek w odrębnym programie również z udziałem Arka. Jeżeli ktoś z Państwa widział jakiś niezwykły obiekt lub ma jakieś e, wspomnienia dotyczące takich zdarzeń, to czekamy na te relacje pod adresem inframałpa.epoczta.pl Tak jest, to ja zapraszam też do ewentualnego pisania. Jeśli ktoś nie chce pisać na maila, to na forum paranormalne.eu, gdzie też zbieramy relacje, od które chcą się nimi podzielić e, i też dyskutowania o o tych przypadkach, o których właśnie żeśmy dzisiaj mówili. Tak jak powiedziałeś Piotrze, mam nadzieję, że w tej dalszej części roku, czyli może na początku jesieni przedstawimy kolejne doniesienia, a tym bardziej, że zazwyczaj latem ich jest dosyć dużo. Oczywiście większość możemy wyjaśnić, tak jak wspomniałeś, chińskimi lampionami tym podobnymi rzeczami, przelotami satelitów, ale, ale zawsze trafiają się takie, które pozostają zagadkowe. Dziękuję Piotrze. Ja również dziękuję. Do usłyszenia w kolejnym wydaniu tego programu, a poza tym zapraszam do wysłuchania Infrafaktów, czyli naszego cyklicznego przyglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych z Polski i ze świata. Dziękuję. Produkcja i realizacja Portal Infra www.infra.org.pl